Widzisz, Grzesie niestety nie zawsze jest na dobrych proszkach, o nie. Witajcie! Oj! To jest oj, to jest gry na serio numer dwa. Gry na serio numer dwa, witajcie, witamy was w drugim odcinku naszego podkaściku o grach e, konsolowych. E, ja nazywam się Maciek, a po drugiej stronie jest Grzesiek. Spiewajcie. <gry> Grzesiek dzisiaj nie ma humoru, bo e, nie może przejść Assassin's Creed 2, tak jak bardzo chciał przejść. A, no. właśnie, gra nie mi się w Wenecji, także twoja konsola jest do dupy. O, o no widzisz, to, to w ten sposób możesz sobie poprawić humor. <laughs> Jesteś beznadziejny. No, dobra. no. Słuchaj. O, patrz, mega zostałem, od razu humor mi się poprawił. E, to, tak, no to co, jak wam się podobał pierwszy odcinek? Mam nadzieję, że już słyszeliście, Czemu jeszcze nie widzę waszych komentarzy i listów miłosnych i nie bo pokietów róż? <laughs> Myślicie mi coś, moi drodzy, słuchacz, że mi poprawisz humor, okej, okay? dobra, bo moje życie jest ciężkie w ogóle ostatnio. A tak, wracając może do was, to co u was? A zresztą nie pochodzi mnie, co u was? E, <grym> więc, no tak, to co u nas? E, w co graliśmy? Co robiliśmy? Bo ja pracowałem non-stop e, i słuchaj. grałem w Assassina. Grałeś w Assassina. E, a, a orientujesz się? Słuchaj, bo ja się doedukowałem trochę. Ja tak. proponiósł, bo znowu mam wrażenie, że nic ciekawego się nie wydarzyło. No, to nie, to nie przegaz... działo, się, działo się tak apropon, wiesz, złych. Zaraz, zaraz przyjdę do mojego wątku, jaki to pracodawca może być zły. Także nie, nie, nie. Bo ja tu jeszcze nie, jeszcze, nie, jeszcze nie zacząłem siać pesymizmem. Jeszcze jak no, na razie jest. Dobrze. E, słuchajcie, no moim zdaniem znowu specjalnie w tym tygodniu się nic ciekawego nie działo, ale doedukowałem się, bo... Mm, no, obejrzałem parę opinii na temat książki Krzyśka Go Gonciarza, tak, o której żeśmy mówili tydzień temu. No i już wiem, o czym jest ta książka. Już wiem, o czym jest ta książka. Powiem więcej. O, o Jezu, aż sobie palec w nogę. Nie no, wbijam sobie palec w rana, nie? To, to nie, nie jest za, za, za dobre. No, w każdym razie książka Krzyszka Gonciarza jest z tego, co ja się orientuję, o tym jak są robione gry tak? i na co powinniśmy okay. zwracać uwagę grając, żeby grać bardziej świadomie, bla bla bla bla. Bla, ale to co jest najfajniejsze z tego wszystkiego to dyskusja jaka się toczy wokół tej książki i polecam odwiedzić wam YouTube'a po prostu gościu się nazywa bodajże Suchy Kanał Suchy Kanał no. jak wejdziecie sobie na YouTubie i wpiszecie Suchy Kanał E, to tam facet właśnie rozprawia się z e, tym, z e, wybuchającymi beczkami. No Mistrzostwo świata, potem tam Krzysiek Gonciarz mu odpowiada, generalnie będzie mm -hmm. <grym> się kłócą. E, mm -hmm. Jeśli chodzi o gry, e, to nie wiem, to, to nie jest nowość, tak? Ale, ale był właśnie w tym tygodniu news, że pojawi się nowe DLC do e, Mortal Kombat. I uważaj, zgaduj, bo, bo pewnie się nie orientujesz. Ja do dzisiaj też nie wiedziałem, która to jest część już Mortal Kombat. Oj Boże, bo ja wiem, druga. Nie, to nie jest druga część. Mówię, powyżej piątej. Tak, nie wiem, tak dwudziesta. To już blisko, tej... to już jest Mortal Kombat 9. Mhm. E Dzisiaj sobie ściągnąłem Demko i nawet tam zagrałem parę razy. No Demko jest chujowe niestety. Tam, tak, e, moja dziewczyna stwierdziła, że fajna gra. Więc... No moja dziewczyna ten... dokładnie tak samo stwierdziła. No więc to wiesz, wiesz, więcej niż słowa mogą przekazać w tym momencie tak werbalnie, także nie, nie, nie. nie. A, a nie. zainteresowałem się w ogóle tym Mortal Kombat, ponieważ y, pojawiło się w internecie mnóstwo pozytywnych opinii, nie? Nie wiem, czy ty na nie natrafiłeś. Natrafiłeś na te opinie? Nie, nie, nie, Ten... ja przeglądałem tylko oferty pracy, także... No, no, no spoko, bo, bo w internecie pojawiło się mnóstwo opinii pozytywnych na temat tej gry, ale to już jakiś czas temu. A news jest taki, że do Mortal Kombat 9 będzie nowe DLC i pojawią się postacie takie jak Freddy Krueger i Jason. Y I to jest na maksa podjarany, bo widziałem kawałek, jak Freddy Krueger tam wykonuje kombosa, tak, z... Jezu, jak to się nazywa? no wie, to się tak Z, z, z żaglami, że podrzuca tych gości tak do góry. No i hmm. generalnie zajebiście to wygląda. A, no ale grając w demko to nie można stwierdzić, że to gra jest fajna, bym powiedział grając w demko można pomyśleć, że to gra jest chujowa na maksa no, ale, ale co kto lubi no a ty jakieś newsy oprócz tego, że szukasz pracy, to masz czy nie? no tak, właśnie wiesz, Gameloft, wszyscy kojarzymy prawda, lubimy, a właściwie nie lubimy ja w nie widzę tą firmę no. E, e, no, nie wiadomo dlaczego ponieważ robi crappy games na iPhone'a. Na, na e, no i jeden z pracowników powiedział się, że Dyskryminują swoich pracowników. No. Pytasz się, dlaczego? No, jak why? Moim zdaniem, 100 godzin oczywiście, jeżeli to jest prawda, ale 100 godzin tygodniowo um, pracy to tak troszeczkę dużo, to troszeczkę więcej niż w, w, tak de facto, w, tak, no, w prawie pracy. No, nie? Nie, tam no. jest teraz 40, tak, prawda? Bo tak jest. No ale to tak swoją drogą, no, nie? taka perspektywa właśnie pracowania w branży i, i, i prawda robię to, bo lubię i kocham, samymi za to płacą, ale spędzam 100 godzin nie wiem, tygodniowo prac. Często nawet po 14 godzin dziennie, w i niedzielami włącznie, także na tych was wszystkich, którzy tutaj nas teraz słuchają, e, jeszcze jesteście młodzi i tak dalej, nie mieliście swojej tam, nie, pierwszej dziewczyny e, i chcielibyście robić gry komputerowe, to, to nie, moi drodzy, nie, nie, idźcie lepiej na bankowość, to tam ten, to <grystanie> idźcie na no, no tak. bankowość, tak? no tak e, o Jezu, Bożu, przerażasz mnie, co jeszcze, co jeszcze? Comic Con. ty będziesz mógł coś pewnie powiedzieć o Comic Conie, czy nie? czy już totalnie no, zlałeś po prostu newsów. Nie, czy znaczy tam gdzieś tam coś wiesz, coś mi się obiło uszy, że ma powstać film na podstawie gry Mass Effect. o No to o tym co? nie słyszałem w ogóle. Co, co, co tak szczerze powiedziawszy, muszę uznać, że no, why not? Jeżeli Ale będzie mam tak... wrażenie, że to ma szansę, stary. No, no jeżeli, będzie, jeżeli będzie tak fajnie jak... Nie wiem, jak gra, gra... Nie, to fakt to film na podstawie gry, nie wiem, czy komiksów, Spiderman, to nie, to nie, to tak osobosłowe słabe porównanie, ale ogólnie to się wytnie. Nie, no jestem podjarany. Tak bardzo rzeczowo, bo wiem, teraz mówię i w ogóle to się wszystko na kupę, więc to się też wytnie pewnie, chociaż może niekoniecznie. To tak, co to, to chciałem powiedzieć, tak, Mass Effect, filmy, no, ja jestem na no tak. A widziałeś fotki ludzi, yy, którzy się tam przebierają za postaci z gier? Bo ja Natrafiłem na zdjęcie Ani z Gears of War, która. No. no, nie powiem, żeby był boner, nie? Ale było ok. Yy, nie, a to ten, to ja. Zam... To jest pedofilia, to ja, ten, to ja, to ja, tak owszem, ale to tylko po godzinach, więc nie, to ja tego nie widziałem. Ale to, co widziałem, to zwiastun nowego Spidermana. Tak mówię, średnio akurat masz coś wspólnego z grami, ale jest... nie wiem, czy, nie wiem, czy obiło ci się o, o widziałem, gałki. O... Widziałem, widziałem. No tak, ci się obiło o gałki oczne, to. Jest nowy teraz tak de facto reboot prawda? Całej, całej serii e, o Spider-Manie. I... Ale to nie, nie uważa, że to kurde trochę jest idiotyzm po prostu. Mnie to tak wkurwia, y, mówiąc <śmiech> ładnie, że... <śmiech> o że, e... No bo to jest takie odcinanie kuponów, tak? Bo e, e... nie wiem, czy części Spider-Mana tego z ostatniego to było, były cztery chyba, nie? Czy trzy? trzy? Trzy. Trzy. No i trzecia część kończy się tak, że on miał kurwa z kimś walczyć w następnej. Wiesz o co chodzi? Było tak urwane, stary Hobgoblin. Miał się pojawić. No, no, no. No, miał się pojawić Hobgoblin. No i stary. I to jest lecenie w chuja po prostu. To co oni no robią? No wiesz, no nie sprzedał się, to się nie pojawił. No. masakra po prostu, kurde. Ale wiesz, no odcinać już tak kupony, to tak jakby stary Nolan teraz e, nie zrobił nowego Batmana, stary, tylko by po... znowu robimy reboot serii ale na tym na ign widziałem porównanie właśnie zwiastunu e, gry e, Mirror's Edge z właśnie zwiastunem Spider-mana no i jak? No, rzeczywiście pewne elementy są jeden do jednego, można że powiedzieć wycięte, bądź mówiąc e, takim prawieńczym języ, języ, językiem e, zainspirowane zainspirowane o Boże. Tak, tak, żeby nie było, że to nie miało nic wspólnego z grami. no Miało tak poniekąd. No nie. A poza tym, jeśli chodzi o takie wiesz, takie z dupy tematy, to e, słyszałeś, albo widziałeś koncept e, e, PlayStation 4? Taki nie, wiesz, noś... nie, nie widziałem. To taki nośny temat. Nowy Xbox, prawda? Nowy Play, no już za rok na pewno. Miał być w tym roku, no ale jednak nie było. Ale za rok to obowiązkowo musi coś się pojawić. No jasne, wiadomo. Zdaniem, zdaniem wielu jeszcze powiedziawszy, jest to obojętne i wolałbym, żeby nic się nie pojawiło. Ja Ja mam wrażenie, że jeśli na przykład chodzi o PlayStation, to ja bym chciał, żeby oni za rok wypuścili jakiś, kurwa, tutorial, stary, dla tych programistów Dokładnie. How to make games for PS3. to jest masakra. No, także... Ale nie, muszę powiedzieć, że już nie wygląda jak klepak. Wygląda nawet lepiej niż obecny Slim PS3 zresztą linki znajdziecie ewentualnie pewnie na naszej stronie, jak nie zapomnimy go tam umieścić. Ogółem powiedziawszy, no taką stronę naprawdę wygląda bardzo atrakcyjnie. No, tak, jest bardzo smukła, opływowa, ma owalne kształty, ale wygląda tak jakby wiesz, teraz miała nie wiem, ruszyć, prawda, tak lecz przez okno, także nie, nie fajnie, fajnie, fajnie wygląda. Oczywiście, ile jakiś koncept zrobiony, nie wiem, czy przez kogoś tam powiedzmy, sklecony gdzieś w Photoshopie czy, czy monitorują, jakiś fan, a, a powiedzmy to, co Sony ewentualnie wypuści, no to są już wiadomo, lata świetne od siebie, a niemniej jednak e, niemniej jednak już jestem powiedzmy optymistyczny, że jeżeli kiedyś w końcu się pojawi PS3, to, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że nie będzie wkrótce no to, że będzie właśnie wyglądało coś właśnie w tych granicach te, te, tego, tego konceptu, coś, coś w ten deseń. No i, i to chyba tak naprawdę tyle z newsów. A no, właśnie, no, um, kojarzysz, skoro już tak jesteśmy przy PS3 jeszcze tak szybciutko, um, grupa Anonymous. No, kojarzę, kojarzę. No, oni tam krakowali, prawda, w tym momencie kilka kont. E, tym... Oni tam do... krakowali kilka kont, co no mieliście, no, kiekałby. No tam jakieś tam karty, które tam wypłynęły e, z PSN czy też w tym stylu. E, z, okazuje się, że założysz, że chcą założyć swój portal, Społecznościowy, ponieważ zostali usunięci z Google+. Tak? No, <śmiech> Podobno tam, wiesz, jak ja, ja deweloperzy, w sumie 18, pracuje w tym momencie pełną parą nad uruchomieniem serwisu społecznościowego. Anon Plus? Anon Plus. <śmiech> Dokładnie. A zostali usunięci, ponieważ e, m, teraz no, Google podobno twierdzi, że to za sprawą ich y, pseudonimów, ponieważ w serwisie Google Plus nie można mieć właśnie pseudonimów, to musi mieć imię i nazwisko, a e, no, oni mieli pseudonimy i bodajże na tej podstawie została, zostały ich konta usunięte, co jednak też nie tłumaczy dlaczego ich konta gmailowe zostały usunięte, e, no, ale shit happens, także jak gówno uderza... Konta to, to gmailowe hakele... też kurde im usunęli? Mhm. Mm znaczy zostały zablokowane. Za masakra w ogóle? E, nie opłaca się być hakerem. No ee... Z tym akcentem przechodzimy do sekcji, co pożądam, czego chcę. Czy widziałeś nowego MacBooka R11, czy tam powiedzmy 13 cali w akcji w sensie Call of Duty Black Ops, ewentualnie Modern nie, Warfare? Nie. Black Ops się troszeczkę tnie, ale Modern Warfare normalnie śmiga. Wiadomo, że nie na tam jakiś insane. Nie wiem, czy jest w ogóle takie ustawienie na pececie, ale wiesz, w detalach, ale no, chodzi płynnie. Także, wow. Chcesz mieć? Nie wiem, ktoś chce moją nerkę? No. <śm> <śm> <śm> <śm> oddam, tam, ja mogę żyć bez nerki. Ale nie, ale nie wiem, czy długo wytrzymam mi bez, bez MacBooka, bo mówię, bez nerki wiem, że mogę, ale MacBook to tak mogę, mogę, mogę zejść przez, przedwcześnie, także y no. Dobra, dobra. Słuchajcie, także wydaje nam się, że tutaj zakończymy newsy. No, według mnie jednym właśnie z tych największych newsów to był jednak Jason i Freddy Krueger w Mortal Kombat 9, bo Gierka jest podobno całkiem niezła. A teraz przejdziemy, powiedzmy, do tego działu ciekawszego. U nas? Co tam u nas, tak? Grzesiek, co grałeś w tym tygodniu, powiedz. No w tym tygodniu byłem bardzo zajęty pracą, ale jak już znalazłem świeczkę czasu, takiego wolnego czasu, to grałem w, no niestety muszę zmartwić w nic nowego, bo to asasin. No i gdzie Asas jesteś w asasinie teraz? Jestem już normalnie w Wenecji, nic się nie tni, jest fajnie Wenecja w ogóle fajna, fajnie się pływa Gondolą też e, już w tym momencie poginam tymi kanałami i jest tak e, tak fajnie. Także nie. Powoli gra zaczyna mnie nudzić, jeżeli mam być szczery. Nie wiem czym to jest spowodowane, hmm. ale gra dalej nie jest zła. Ja dalej jak jestem, że tak powiem, stoję przy tym, co, co, co, co powiedziałem tydzień temu, ale rzeczywiście odczuwam to, to, o czym Ty wspominałeś tydzień temu, że już troszeczkę ta gra powiedzmy, no ona jest fajnie, że ona jest długa, ale tak przydałoby się chwilka. Chwilka, wiesz, przerwy. Zmiana tapety na coś innego. Dlatego um, jutro pewnie odwiedzę Black Games. Um, co? Tym, tak jak ci mówiłem w zeszłym tygodniu, dobrze, że nie masz tego dlc <słys> <słys> <słys> <słys> bo by się chyba popłakał, jakby to po prostu poszło dalej. No, Ale, ale, ale co? Wrażenia ciągle podtrzymujesz, tak? I opinię no nie, tak, w gry. Wiesz, że Sama gra na pewno w sobie jest dalej fajna, zróżnicowana. jest w Wenecji i misje dalej są ciekawe i Różne i inne, i trzeba kogoś odbić, tylko kogoś chcesz skortować, Ogólnie, nie wiem, no Aha, czy jesteś tak, tam, no, powiedzmy, na początku, tak? Ty, tak, tutaj... raczej tak bardziej na, na, na, na początku, te, ten, tak powiedzmy. Ale nie, jest, jest, jest good. Jest jest very good. Jak nie kupicie tej gry, to, ten, to was nie lubię. Czyli co, grałeś tylko w Asasina, w nic innego nie grałeś? Jakieś demka sobie ściągałeś? Eee, no tutaj te, chciałbym powiedzieć, że tak, o e, ile tego było, ale nie, niestety nie było, że tak. <laughs> O, Boże. Dobrze, to, to w takim razie ja powiem, bo ja trochę grałem. E, znaczy, nawet masz... nie No? no ty masz. A, dobra, no. nic no. nie chciałem powiedzieć. Oglądałem dużo Top Gear. Aha, oglądałeś dużo Top Gear. Dobrze. E, w co ja grałem? Słuchajcie, no, na początku e, w tym tygodniu wróciłem do Uncharted 2. I zostały mi chyba trzy misje już tylko do przejścia. Eee, bo tam jest bodajże 24, tych 24 chaptery są, czy, co, czy coś takiego. No, też w tych granicach jakoś tak już... No, także już jestem pod koniec. Generalnie gra, ma bardzo pozytywne wrażenie robi, aczkolwiek brakuje mi takiego. A skakania tam po tych ściankach. Nie wiem jak nie wiem jak tobie. Takiego jak w Asasinie. To jest takie wiesz, niedojebane. Wiesz, wiesz kończąc Asasina wszędzie będzie mało wspinaczek, a, wiszenie na gzymsach i, i, i tego typu rzeczach. Nie taki, wiesz, skok wiary. Złapie się tego gzymsu tam przytnice dalej czy nie? Także nie, nie. No to nie, to niestety chyba poczujesz to w każdej grze, a w szczególności w takim Gears of War. No no, no, no, no, niestety tego mi trochę brakowało i, i z takich jeszcze e, jakichś spostrzeżeń, to, to nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, ale tam jest gościu, który się nazywa Tenzin, taki Tybetańczyk, który z tobą biega z kabeluszu no. i mnie to po prostu rozpieprza na maksa, bo ten facet przez, on nie wiem, on jest Koło sześciu chapterów chyba z tobą spędza. One hmm. nie jednego słowa w normalnym języku nie mówili. <laughs> jest no-stop to... no Tenzin is speaking Tibetan. Czy to No To jest Dla mnie to było urocze. To było takie, takie właśnie wiesz, Indiana, Indiana Jones. No to, to było. To, było to, to jest śmieszne. No teraz już nie, nie chodzę z Tenzinem. Zerwaliśmy. E, mam nowy jakiś tam związek. E, w ogóle właśnie. A, bo ja teraz skaczę po jakichś ciężarówkach. No to już jest końcówka. Tak naprawdę. No. Tak, a już pociąg, pociąg był? Już był, był, pociąg jest tak, wcześniej i teraz jeż, byłem w jakiejś ciężarówce i ten cały Nathan Drake wpadł na, na taki pomysł, że... E... Tak, jest most, on tam się na tym mostie zaklinował, tak? Ta ciężarówka spadła, czy coś? Nie, nie, nie, nie. nie, tak. O, to już mi zdradziłeś. Dzięki za spoiler <śledzimy> <śmiech> e, tak, no, to na taki pomysł, że będzie jechał na drzwiach tak wisząc i strzelał przez okno. A, no a nie to wiesz, to jest tam No, no ale... po, po jak każdy inny. Tak, tak, no tam generalnie powiem ci, że jak. Yy, mimo że Assassin's Creed też jest absurdalny momentami, to jak się odpali potem Uncharted, to gra jest skoro tak przegięta, że to, to, aż uśmiech na twarzy się człowiekowi pojawia po prostu, bo facet, wiesz, jedyne co robi, to wyważa, skopa drzwi, biega, strzela, skacze, chowa się, wysadza czołgi. Także no, kupa śmiechu, ale generalnie, generalnie pozytywne bardzo wrażenia. W eee, co jeszcze tam grałem? Kupiłem sobie w ogóle grę sportową. I nie jest to FIFA. Tak, NBA. Dokładnie, kupiłem sobie NBA e, 2K11, e, ponieważ polecił mi tą grę kolega z pracy. Właśnie chciałem spytać, co, cię, co wziąłeś, co łyknąłeś, co zjadłeś? Co łyknąłem nie. w tej grze? Co, co mnie kupiło? Jest stary... E, nie wiem na jakiej zasadzie oni do tego doszli. No na pewno na zasadzie jakiś umów, tak? Ale w... cała gra jest sygnowana wizerunkiem Michaela Jordana. I teraz opcja jest tego, że to, to jest zajebiste w ogóle, że jak odpalasz grę, to, to wiesz tak jak jest w tych gierkach sportowych, nie? Czasami że odpalasz sobie grę i rozgrywasz pierwszy taki mecz, nie? Żeby dostać w dupę. Tak na maksa, wiesz o co chodzi? Że no, no. Ty jesteś taki chujowy, ale już sobie tam meczek rozgrywasz i już cię tam łoją, nie? I to no. ma być niby takie fajne. No i tutaj też grasz taki meczek. tyle że grasz, nie wiem, mecz w 93 roku mm -hmm. Chicago Bulls z Boston Celtics albo z kimś takim, nie? I w Chicago Bulls, tam gdzie ty grasz, jest Jordan, a po drugiej jest Magic Johnson, nie? Bo także, mm -hmm. I okay. klimat jest tak zajebisty. Gierka jest niesamowicie zrobiona, po prostu komentarz, komentarz, to jaka jest grafika, wszystko rozwala. Eee... No a do tego jest genialny tryb, w który ja jeszcze nie wchodzę, bo, bo jestem trochę za słaby generalnie. No tam trzeba mieć całkiem niezłego skilla generalnie w tej grze. E, jest taki tryb właśnie Be Like Jordan albo coś takiego, tak? No powiedzmy, on się może nazywać zostanie Sprzątaczką Jordana, tak? To jest wszystko yes. jedno, jak on się tam nazywa. E, I tryb polega na tym, że rozgrywasz 10 takich najważniejszych meczy z kariery Michaela Jordana i musisz... E, doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była w rzeczywistości, nie? Mhm. Czyli na przykład jeśli Jordan zdobył 55 punktów w meczu, to ty musisz te 55 punktów w meczu zdobyć, a drugi typ musi mieć 20 asyst. Rozumiesz? Okej. Okay. Wypełniasz, te, wypełniasz te 10 meczy, nie? Przechodzisz i potem zdobywasz oczywiście achievement o oklaski achievement eee, i... <śmiech> oklaski tak, achievement oklaski no i po tych oklaskach możesz sobie tego Jordana w sezonie wrzucić do jakiegokolwiek zespołu z czasów obecnych i go rozwijać jak normalnego zawodnika i stary i to mnie kupiło, bo jak masz na przykład FIFA 2011 2010 którą, tak? Wszystko jedno eee, to Opcja jest tego typu, że tam miałeś takie tryby, że robiłeś sobie własnego gracza, nie? Mm -hmm. No tylko kto chce grać własnym graczem, stary, w piłkę nożną? Moja dziewczyna. No właśnie, ale twoja dziewczyna gra w Simsy też. No nie, wiesz, no, targety są różne. No jasne. E, także także to, to mnie kupiło, a jeśli chodzi o samą rozgrywkę, bo, bo w sumie to jest najfajniejsze, e, jest całkiem śmieszny system, do którego ja jeszcze nie, nie do końca... To znaczy jestem przekonany, tak, ale jeszcze nie do końca to ogarnąłem, bo całość wygląda w ten sposób, że biegasz lewym analogiem, co jest nie lada zaskoczeniem, a prawym analogiem rzucasz piłkę, ale tak jakbyś strzelał nie do bramki, załóżmy, czyli rzut, rzut do kosza, nie? X em podajesz, załóżmy? No i opcja jest tego typu, że R2 i L2 to są takie, wiesz, guziki do robienia jakichś tam trików. Ale opcja w grze i w gameplayu jest taka, że e, bardzo duży nacisk jest położony na taktykę i na mm -hmm. znajomość drużyny, co na przykład w moim wypadku jest kurde chujową strasznie sprawą, bo ja się na przykład NBA w ogóle nie interesuję, tak? Więc grając jakimś zespołem, ja muszę go poznać od początku, żeby wiedzieć na kogo grać i w jaki sposób w ogóle grać, żeby tymi e, zawodnikami cokolwiek zdziałać, tak? No, więc nie, gra nie, ale... jest, jeśli chodzi o, o takie myślenie i główkowanie to jest super, tak? No a przy tym możesz, wiesz, podłączyć dwa pady i zagrać sobie z kolegą, tak? Albo z dziewczyną. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> no, tak, kupię, tak, tak wygląda NBA. Grafika jest spoko, komentarz jest zajebisty. Jedyne, co mnie rozwala i minus to... To jak wygląda publiczność. No po prostu to jest jakaś lipa. No, ale w tych, w tych grach zawsze to wiesz. No ale wiesz, teki. mam wrażenie, że w FIFA 99 to lepiej wyglądało. Stary. Mają trójkątne ręce i walą takimi badylami stary. Nie, <laughs> no w ogóle masakra. A, i teraz śmieszne rzeczy w ogóle opowiem o tej grze. I no to śmieszne... czekajcie, czekajcie, czekajcie. Siedzicie. Siedzicie? Tu, to usiądź. Dobra, siedzisz. No dobra, to też. Dowcip numer jeden to wsparcie w tej grze dla technologii 3D. To jest żarcik numer jeden. Czyli jak mamy telewizor 3D, to możemy sobie pograć w 3D. A żarcik numer dwa to wsparcie w tej technologii dla technologii PlayStation Move. I teraz opcja jest tego typu, że ja widziałem filmik na necie na YouTubie, jak gościu gra tym Move'em. Tak, no, no. i to kurde tak lip wygląda to w ogóle nie przypomina czegokolwiek po prostu to jest jakaś masakra nie wiem no, totalna, totalna lipa a, a propos jeszcze Playstation Move czy, i, i newsów, czy słyszałeś o tym że wychodzi wersja limitowana Xboxa 360 Star Wars Kinect no właśnie chciałem o tym wspomnieć wiesz, no, bo no. jak zobaczyłem to na necie to stwierdziłem Obserwać Star Wars Kinect, bo wszyscy widzieliśmy filmiki i wiesz, to jest taka jazda na szynach. Prawda? Machasz ręką ma w prawo, w lewo, zabijasz droida no i w momencie gra, przenosi cię do kolejnych przeciwników i takie tam, ten... Dobra, Faktem jeszcze nie grałem, nie widziałem, sam nie spróbowałem, więc nie będę tak do końca mówił, że nie, bo to są w końcu wojny, a to, co ma w nazwie Stary Wars, to tak w sumie fajnie i ja jestem za. Niemniej jednak um, widząc tego Xboxa po prostu, a, a to akurat było mniej więcej e, e, jakoś zaraz po tym, jak zrobiłem sobie taki mały, taki mały maraton starej, prawdziwej trylogii, w sensie epizod czwarty, piąty, szósty Gwiezdnych Wojen, to stwierdziłem ja to chcę mieć. To jest, może dla niektórych, to wiesz, nie. Może, to, może opowiedz w ogóle o co chodzi. Bo... Tak, no bo dokładnie, bo ja to akurat mam przed sobą moi drodzy, więc ja jestem tak jakby. Do... Ja... już kupił. No ja już kupiłem. Znaczy ja to widzę u siebie na matrycy, więc może mam opisze, co ja widzę. Widzę Xboxa 360 wersji, oczywiście Slim, ale to nie taki jakiś, prawda, plastikowy, siecący. Bardzo fajnie wyglądający chlebak, tylko Art -Gitu. No, Oraz PAD, który jest cały złoty jak Seed FreeBio. I każdy gig slash fan Gwiezdnych Wojen po prostu, no, wydaje mi się, że nie może inaczej zareagować na ten bundle. który, To będzie bundle, więc prawda, gra Star Wars Kinect oraz właśnie ten Xbox w tym, a nie innym wydaniu, to będzie razem. No coś, co, co można pożądać i nie, nie ma w tym nic zdrożnego. 449 dolarów to cena detaliczna tego y, zestawu, w tym oczywiście również Kinect, no jakże to by inaczej, Kinect również jest biały, ale sam Kinect sobie niczego nie przypomina, to tylko konsola jest stylizowana na Artu of d i to jest po prostu naprawdę te wszystkie, y, nie wiem jak to nazwać, y, szczeliny, <gryny> na, które z znajdowały się na R2, to te wszystkie takie jakieś wiesz, małe knopiki e, oraz właśnie ten pad, który jest mówię, cały złoty, a tam, gdzie trzymacie ręce, widać okablowanie, to powiedzmy to jest ten element, e, ten element pada, o czym może telefon komórkowy, to się wytnie. Proszę, e <ślażdżące> ja co, co opisywałem? Aha, tak, pad. Więc e to jest tak, jakbyście po prostu no, obklenili ST3PO w obku W sensie jest złoty, ale też jest ten element, który miał przed... Tam gdzie, tam, gdzie wy macie pępek, <ślażdżące> w sensie e tam są te nie, no Trudno to opisać, bo ja akurat tym dobrym nie jestem, ale jak wejdziecie sobie na cokolwiek w tym też engadget gadget to zobaczycie i, i stwierdzicie, że e, mamo, ja wiem co, co na święta. Także... I teraz i teraz ci powiem, o co mi chodziło a propos e, tego całego Xboxa 360 i Kinecta i dlaczego mi się przypomniało o, przy okazji MUwa. Bo stary, wyobraź sobie, że dostajesz Star Wars Move. I opcja <śmiech> tego typu, że to e, nie muszą być stare jakieś wyjebiste e, gry, ale robimy taką gierkę w stylu, kojarzysz, była taka gra na Nintendo Wii, że szedłeś i waliłeś mieczem samurajskim. I teraz chcę wyobraź stary, taką opcję, że kupujesz sobie PlayStation 3, Star Wars Move Edition i Move nie wygląda już jak Dildo. Stary, tylko Move na przykład wygląda jak miecz Darth'a Vadera. Stary, i teraz opcja jest tego typu, że te kulki się świecą na te kolory różne. No. no człowieku, po prostu, jaka to by, było, to by była zajwista jazda, bo że no tak, i wydaje to by mi się, się też, sprzedało lepiej niż Kinect, tak naprawdę. No i też wydaje mi się, że swoją drogą, że nie wiem, samo śledzenie um, tego, tej kulki świecącej jest dużo bardziej precyzyjne. Z tego, co ja doświadczyłem, tak nie wiem, mając styczność w Saturnie z tym urządzeniem, jest dużo ciekawsze niż Kinect. Jeżeli mam być szczery, jakoś to mówię, trzymanie pilota od e, telewizora i machanie nim. No, średnio w tym momencie, prawda, odda i, i chyba nie wiem, tą epickość, jeżeli takie słowo istnieje, e, gry, gdzie rzeczywiście teoretycznie wiesz, stoisz przed telewizorem i, i machasz mieczem świetnym, e, a i, no, to, to, to, to, to masz rację. To, to, to w tym momencie rzeczywiście płacą ci dobre pieniądze z tej pracy, bo rzeczywiście ten, ten, ten pracujesz tam w ogóle, coś tam, wiesz, się iskrzy, także jest dobrze, okej. Okay. Jest dobrze, to... jest dobrze. Nie, ale, ale przyznasz, że coś takiego to by było po prostu totalne, no dla geeków, fanów Star Warsów to to by była totalna Dobra, jazda. Ale, ale sama konsola, już, nawet już bez tego mowa ale w wydaniu właśnie wiesz 2 i, i, i C3PO, no. no po prostu on, what the fuck, a, no no ale wiesz, na przykład takiego PlayStation to nawet nie musieliby stary specjalnie przerabiać, bo to można by było przerobić, wiesz, na takiej a, no takie, wiesz, urządzenia Imperium, nie? <grym> nie to wiesz, to jest stary, to jest PlayStation, to chuj tam z PlayStation, nie? Ale ten move, bo wszyscy się śmieją przecież, że to dildo, nie? I tak dalej. A nagle to by się zrobiło cool, stary, nie? Bo przychodzą do ciebie znajomi i ty mówisz, a ja mam miecz świetlny do PlayStation. Ale mi się wydaje, czy jak kiedyś widziałem nakładki na e, pilota od Wii, właśnie z różnymi wypustkami. Widziałeś to, tak, kiedyś mówiłeś o tym. Tak, no tak, a propos okej, okay, to tak, tylko chciałem się upewnić, że ja ten nie jestem zboczony. Tylko to no coś, dobra, ale dobra. 320 giga, dysk że tak na nawiasem, także jest większy niż normalna 250 montowana w Slimie, więc. Też, żebyście teraz nie pomyśleli, że a, banany nam tutaj przepłacą, bo chcą mieć e, biało niebieską konsolę i do tego złotego pada. Złotego pada, pojebało was. Ale ten to... pad wygląda lepiej od tej konsoli, moim zdaniem. No. Taka, taka, to taka mała dygresja. Dobra. Więc to, to by było, jeśli chodzi o NBA. W ogóle tydzień był taki, że strasznie dużo, strasznie dużo grałem. E, to znaczy, Może nie, nie tak. Nie, nie to, że, ty, że dużo grałem, ale miałem tak trochę czasu, żeby sobie ogarnąć jakieś tam nowe gry i tak dalej, tak? Kupiłem tego nba a to trochę w niego pograłem i teraz do czego zmierzam? Opcja jest tego typu, że, tak jak już wspomniałem wcześniej, ściągnąłem sobie właśnie dzisiaj to demo Mortal Kombat 9 no i powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowany. Myślę, że kupię sobie tą grę z ciekawości żeby po prostu ją przejść, nie, napisać recenzję, tak? Czy, czy, czy, czy, czy opowiedzieć na podcaście o niej? Ale, ale wiem, że to jest gra, która będzie na wymianę, tak? Mm -hmm. Niestety. A to, czym jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony, to jest God of War 3. God of War 3. No ja grałem w demo i muszę powiedzieć, że grało mi się fajnie, mimo tego, że jakoś nie jestem panem takich hack and slash skocz yy, skrzydła z pleca, yy, ale nie, nie, tak, już teraz tak chciałem, że z pleców coś też się bytnie, ale nie, fajnie. No, okay. no Także gierka mi się naprawdę podoba. Eee, no Może tak zacznę trochę po kolei. Jeśli ktoś tam szuka jakiejś yy, mega fabuły, to chyba raczej jej nie znajdzie. Przynajmniej ja mogę tyle powiedzieć po, po prawie czterech godzinach gry, także Że no, na, na kolano to tam mnie nikt nie powalił, jeśli chodzi Ale nie, nie, o wiesz, fabułę. To nigdy, Tutaj fabuła nie jest, wiesz, chyba nigdy nie była na tam supermocną stroną. przede tak. wszystkim chodzi właśnie o Położenie minotaura na plecy, rozprucie mu brzucha, a przy okazji jeszcze rwanie jakiegoś nie wiem, roga, rogów i wbicie go w, nie wiem, w oczy przeciwnika. To wiesz, to raczej były gry eee, tego typu. Tak, i, i powiem teraz, co, co mnie kupiło w tej grze. Po pierwsze, grafika. Niesamowity design jest w, w tej grze. A po drugie, to, co, to, co mnie kupiło, to. Um, nie sama może walka, bo tak, bo walka to jest taka sama w każdej części tego God of War, ale to w jaki sposób rozprawiamy się z bosami. Nie wiem, czy ty grałeś w poprzedniej części, ja grałem na PSP w God of War Chains of Olympus i, i nie pamiętam, żeby walki z bosami były takie długie, tak? Tutaj no, na początku walczysz bodajże z Poseidonem, to walka trwa no po prostu koło 15-20 minut, tak, i to jest walka z bossem stary, to już jest, Dochodzi do takich absurdów, że to by się już Żygasz ży, po prostu tym walczeniem, nie? Z tym bossem, bo to już jest nudne, nie? Ale do, do czego zmierzam? Całość jest tak rozwiązana, że oprócz tego zwykłego takiego powiedzmy hack and slasha, tak? I robienia uników, e, potem są quick time eventy. Ale na przykład jak rozwalamy Poseidona, to tutaj zaspoileruję. Jest taka już finałowa scena, kiedy on już go tam katuje tak korowo i wszystko jest pokazane, z, y, kamera jest w, jakby w oczach tak, Poseidona. Wszystko <coughs> widzimy w oczach Poseidona, który jest katowany przez Kratosa. nie? E, no i ten Kratos go tam katuje i w pewnym momencie jest coś takiego, że patrzysz stary na tego Kratosa. Kratos do ciebie podchodzi, nie? a Posejdon już tam powiedzmy w ostatniej chwili chciał uciec i to tobie się na ekranie pojawia, że masz nacisnąć L3 i R3 naraz, nie? Mhm. Te, wiesz, analogi, nie? No tak. Naciskasz analogi stary i Kratos wbija Poseidonowi w, w palce w oczy i jak ja to zrobiłem to mi po prostu kopara opadła obok siedziała moja dziewczyna i po prostu nas zatkało, star i ta gra jest po prostu mega brutalna mega sadystyczna a tam zresztą są takie, wiesz e... kupuję, Pum kupuję nie? Kup, możesz przestać tą nie wiem, tę recenzję i idę kurwa kupić nie, nie no gra jest gra, no, dobrze. gra jest przekozacka, naprawdę Coś, coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, i mega pozytywne robi na mnie wrażenie polski dubbing i polska lokalizacja. Mam wrażenie, no to... że, e, że Bogusław Linda e, tam gra. no Ale to zaraz sprawdzę, tak? Z tego co pamiętam, to tak. Jak dobrze pamiętam materiały z nagrań, w sensie wideo, z... Tam z Making of. E, także, żebym nie spłamał też. Ale wydaje mi się, że masz rację. No, co ty gadasz? Zaraz to sprawdzimy. Także, e, no, no, no mogę, mogę właśnie polecić, tak? Z czystym... S, tak, kurde, Bogusław Linda. No, dobrze poznałem dziada. no Także, także właśnie. Bogusław Linda gra Kratosa. E, generalnie jest okej. Okay. Niektórzy bogowie też wyglądają absurdalnie i widać, że panowie z Santa Monica w studio tak nie za bardzo się orientują w mitologii. No Hades, Hades to był po prostu absurdalny, nie? Ale, ale, ale, ale nie, generalnie grasz, Star, powiem tak, grasz dla walk z bossami, tą grę i grasz dla genialnych zagadek, których nie było, e takich zagadek nawet nie ma w Uncharted, tak? to znaczy to nie są jakieś zagadki, że Musisz encyklopedię wyciągnąć, tak żeby ją rozwiązać. Ale to są takie zagadki, że już im później, im, im dalej jesteś, tym bardziej musisz się na przykład zatrzymać i pomyśleć, nie? Wiesz, ty, typu po co ja ten klocek wyciągnąłem, nie? Do czego on mi jest potrzebny, stary? Ja po prostu się zatrzymałem i mówię, kurde, no nie mam pojęcia, co ja mam dalej zrobić. No, także, także to, to mi się podoba. grafika ale, jest super. Nie, ale wiesz co, nie dziwię mnie, mnie te przedługie walki e, z tymi bossami, no bo to w końcu, wiesz, no ostatnia część serii i no, pf, o to wiesz, chodziło. Tam oczywiście historia no, średnio się tliła momentami, moim zdaniem. Chociaż suma summarum, jak na grę, to trzymała zawsze jednak fason. Tak, nie, to nie jest tak. Ona, ona jest taka... Nie, nie lubię tego słowa, tak, ale ona jest taka epicka, cała, cała historia jest taka mocno epicka i e, mocno taka rozdmuchana, tak? dużo, no wiesz, dużo, dużo wielkich słów, muzyka symfoniczna w tle, wiesz, to taki No keyman. ja wiem, no i tutaj właśnie, wiesz, no, no w końcu myślisz się na bogach, no nie? I jak walczysz z tymi, w końcu, jak walczysz z tymi wszystkimi bogami po kolei, no to wiesz, to to musi być epickie właśnie i to musi być duże i, i, i, wiesz, na dużą skalę i, i z dużym budżetem. No, dokładnie. Także, yy, właśnie, to co widać, ta gra jest z, z mega dużym budżetem. To odpalasz, odpalasz menu i odpalasz gierkę i witacie intro jak, no nie wiem, z Jamesa Bonda, tak? Z, mhm. No, generalnie ja to tak odbieram, to jest po prostu mistrzostwo świata. Już intro do gry kopię beret, tak? A, a sama gra, no... miazga. Miazga, no, naprawdę. Ja, ja mam, tak zmieniając odrobinkę temat, ja mam ja trzymam bardzo kciuki za Techland, żeby Dead Island naprawdę, tak jak już wspominałem tydzień temu, było chociaż w jakiejś tam części no, zajebiste i mega kozackie, jak, jak, jak zwiastun, pierwsze pierwszy zwiastun do, do, do tej gry. No. Te, te, też ostatnio oglądałem ten zwiastun i, i mam Tam właśnie nadzieję, ta... że ta gra po prostu e, no, no, zamiesza tak na rynku. Bo, ta muzyka, bo... którzy ten fortepian. Boże, jakie to jest pickie, dzisiaj nadużywamy tego słowa i on jest tak bardzo uudmiane właśnie przez, nie wiem, naszą branżę, <głos> ale, ale one no, w tym momencie chyba jakoś oddaje, że, że po prostu no, jest zajebiście, ale obawiam się, że, że ta gra nas rozczaruje, jeżeli mam być szczery. Ja mam w ja sumie moje nadzieje, ale to, co... I, i to nie zrozumiecie mnie źle. Ja jeszcze nie grałem w tę grę. Też widziałem tylko gameplay. Mam nadzieję, że te niedługo wyśle mi ewentualnie może jakąś wersję e, dla, prawda, w tym momencie, e, no nie bym się dziennikarzem nie nazwał, ale nos no, prowadzących serwis i że stwierdzę, że nie, nie, to byłem w błędzie, piję się w piersi, normalnie nie, nie. A, ale jak mam, ale kurczę, no szczerze powiedziawszy z tego co wiem, to nie mu robione bezpośrednio przez teklant tylko została jakaś firma wynajęta, która na tym się po prostu zna e, więc no ale to, to chodzi w dobrym marketingu, ja wiem, że o to, o to chodzi w dobrym marketingu, no nie, ale no, mój hype jest niesamowity oczekiwania moim zdaniem też w tym momencie odpowiednio są wysokie a jak już przekonałem się wielokrotnie, choćby na przykładzie teraz tym najświeższym Super 8, to niestety czasami może no, wypalić mnie w tą stronę. Człowiek idzie z oczekiwaniami z kosmosu i stwierdza, że nie, no, było zajebiście, ale spodziewałem się czegoś więcej. No, dokładnie, dokładnie. No, ja, ja, mam, ja mam nadzieję, że Dead Island będzie dobrą grą, a będzie chyba premiera jakoś teraz po wakacjach, tak, tego. Więc... Yy... Mam nadzieję, że nie już hmm. już premierowo będziemy w stanie yy, mówię, obmazać te, te krążki, bo będzie o coś więcej na ten temat. No, dokładnie. No, ja, ja, ja mam właśnie takie, takie nadzieje, że, że da radę i e, ugryzie kawałek tego tortu, którego... E, tortu, który będzie zjedzony przez Rage'a, tak. Bo, bo, bo chyba Rage tutaj będzie bezkonkurencyjny. A jeśli wrócimy jeszcze do Call of Juarez, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to mam wrażenie, że jednak ta gra nie odniesie jakiegoś mega sukcesu, bo jest bardzo podobna do poprzedniej części. Widziałem gameplay i. No, dlatego właśnie moje. No, znaczy dlatego właśnie tydzień temu. Stąd mój, może tak, stąd mój bardzo taki. No, chłodny ton wypowiedzi na temat tej gry sprzed tygodnia, bo, no mówię, dla mnie ten nowy, dziki zachód jakoś no nie, nie, nie, nie. Właśnie, no trochę, trochę, trochę, trochę to słabo wygląda. Tak, troszeczkę widać, że że właśnie na zasadzie um, zróbmy, to już, już używałem tego zrotu, to szybko, przyjemnie i tanio i wiesz, no, obawiam się, że tutaj, no, studia, które mają większy budżet, chociaż z drugiej strony, no, no jest Ubisoft na pokładzie, nie? to nie jest tak, że ten tak, sam wypuszcza gra i sam będzie ją tutaj dystrybuował, ale, no, nie wiem, no, nie jestem pesymiczny, taki ten pesymistyczny, sorry. No, mi się też tak tylko wydaje. No dobra, słuchaj, to co, to pogadaliśmy o tym, w co graliśmy, Bartka znowu nie było, bo Bartek jest zapracowanym, strasznie młodym człowiekiem. Eee... Co, ale może zaprosimy na, na przyszły tydzień kolegę, który będzie niespodzianką. Co ty na to? No ale masz ładnie ubrać. Ten, ma być jakieś mini, najlepiej jakieś takie wiesz. Rozumiem, Rozumiem, że kolega ma mieć cycki, ale ja nie, nie, nie o takim kolegium myślałem. A to ty, ale tu zawsze możesz sadzić kolegę w Kiecki i też byliśmy śmieszni. Dobrze. Z dobrze. Wisienką, taką wiesz, z wisienką na, na, na głowie. No nie? Tak, tak. Dobrze. dobrze. To takiego, takiego kolegę ci przyprowadzę. Może kogo znasz. No. Okej, okay, to co? Żegnamy się. Mam nadzieję, że pokomentujecie nam po... E, trochę nas tam, że tak powiem, posmyracie, żeby nam się chciało jeszcze bardziej nagrywać te podcasty. Ten odcinek mamy, moi drodzy, kryzysy. Tak. Bo Grzesiek jest taki smutny i mi po prostu no. się robi tak smutno. My po tego w ogóle nie publikujemy, ale my, panie, to bardzo mocno po, po, po ten, po, poedytujemy. To będzie takie, zajebiście było, ale wczoraj piłem. <grym> Dobrze. Okej, okay, w takim razie żegnamy się do usłyszenia za tydzień i znowu będziemy gadać głupoty o grach, w które graliśmy. No i co? Ja się nazywam Maciek, a po drugiej stronie... Był Grzesiek, a razem jesteśmy grami na serio, albo gry na serio. Jesteśmy grami. <gry> jesteśmy grami. Grześka? Nie, nie, Maciek jest lepszy. pewno no, prawda, bo Grzesiek ma lepszy kombosy. <gry> <gry> Dokładnie. Dobra, trzymajcie się.